Rozdział 9. Nefi przygotowuje dwa zbiory płyt, obydwa nazywane płytami Nefiego. Mniejsze płyty są poświęcone dziejom religijnym, a większe zawierają świecką historię. Wszystko to, a także wiele innych rzeczy, które nie mogą być spisane na tych płytach, mój ojciec widział, słyszał i opowiedział, gdy mieszkał w namiocie w Dolinie Lemuela. A teraz, mówiąc o tych płytach, Otóż nie są to te płyty, na których podaję szczegółowo dzieje mojego ludu, a którym nadałem po sobie nazwę płyt Nefiego, jakkolwiek i te płyty także są nazwane płytami Nefiego. I otrzymałem przykazanie Pana, abym przygotował te płyty dla zapisania na niej dziejów religijnych mego ludu na tych drugich płytach mają być zapisywane kroniki panowania królów oraz wojny i walki mojego ludu, dlatego te płyty odnoszą się głównie do dziejów religijnych, podczas gdy te drugie są zasadniczo o panowaniu królów, wojnach i walkach mojego ludu. I Pan w swej mądrości nakazał mi przygotowanie tych płyt w mądrym celu, którego nie znam. Ale Pan wie wszystko od początku i umożliwia wykonanie pośród ludzi wszystkiego, co zamierzył albowiem ma On wszelką moc dla spełnienia wszystkich swoich słów. I tak się dzieje.